Nie uda się nawet wtedy, gdy właściwie nie powinno się nie udać. Prawo Murphy'ego pochodzi z wiki cytatów. Czytał Krzysztof Siwiński.